A. Daj, daj, daj mi jedne słuchawki. Słuchawki to tak można powiedzieć, żeby słychać tak? Ja, ja, ja, to ja bym... Ale poporoszę troszeczkę tego po głosu, nie? Po prostu co? No nie, nie po prostu nie. Lecimy, rozumiesz, ja cały czas daję. Dajcie mi tylko coś no. do mordy opukania, myślę. Siabada. mi też mi się przydało. On mi zimnął hmm? hmm? Takie Indie. A. Ja! Jesteśmy. jesteśmy! Zaczynamy! Jesteśmy? O! O! O! O! Jesteśmy! a <śliniczynka> Zaczynaj! Jaka Twoja dzieci na cytacie Jestem tu, nie wiem, nie wiem to, dzieje się Trzeba około, na mnie palec towar nie wesoło jest To jest o, Allowed, tak na mnie i mnie atakuje, Ja wibruje i podlatuje wysoko. A, święta góra, Święte miasto. A, oh, święta góra, Święte miasto. Mówię o sobie, w pierwszej osobie robcie rowczyni biznesy biznesy deseru. Nie, I nie, nie, A teraz, teraz Będzie Free poorion. Free Free nie, nie, nie, to To właśnie, Wszyscy dziewczynę. klaszczą tak Wszyscy, klaszczą, wody, tak. Wszyscy klaszczą tak Wszyscy klaszczą tak Wszyscy klaszczą tak A teraz chodzę ja, funky kolega numer dwa Przyjechałem skąd, skąd, skąd koszalina Nie piję ta niego wina Tak mówi moja rodzina Hip-hop to moja dziedzina I moja mowa też dziwne rzeczy wyczyna Jama ustna, o kurwa O przepraszam, to nie ja, to ona Ja ma ustna, nie jest pusta Zębów pełno mam Mogę tleć sobie tle, tlenic, się na tym znam to był kostek z pełen ciekawostek To był kostek z pełen ciekawostek To był kostek z pełen ciekawostek Liryczny skład i Jamal bi, A teraz znowu się będzie ha, I ja wątpię nie znowu jadę Moja jazda zajebista trwa Cały czas on zacherdala Bity jej spadają w moją głowę Zajebiście, dalej mogę, dalej mogę lecę, a przylecę ze skrzydłami, rozłożę je szybko, a między nogami coś też się tutaj znajduje On rymuje, ja rymuje, flip na wolnym jadę właśnie teraz czuję. A atakuje atakuję, raz a, i dwa, a, i teraz ok, naprzód, sprawa. A, dalej zabawa, to piwa, a i jest trawa, a! Więc mówię ja, kanasta basta to chińska przyprawa do ciasta A kto basta nie wyznaje, tego z nami tutaj nie ma, przyznaje Na głowie staje, tak pomiędzy nami jest NDW, nadaje tak już pozostaje NDW nadaje, jest jak trodna pondera afera na dziwna liryka, polityka, radiotechnika, stereo opłynie Muzyka w przenika, ona przenika tu, tu, tu, tam Amsterdam, Amsterdam, skąd ja to znam, tam nie mieszkam, więc skąd ja to znam Koszany czas, miejsce ustalić, posłuchaj mnie, to nie jest paraliż I wspólna scena, 2000, tysiące, dla nas też zaświeci słońce Wspólna scena, 2000, tysiące i dla nas też zaświeci a teraz ja karton, U, L, T I, M, A Rymuje słowa, rusza głowa I od nowa jeszcze raz słowa ja. Swirują od nowa, jeszcze raz Tak, ta, ja Karton ultima, ja. ja Ja. Kostek, wyłem ciekawostek 500 gramofonem, stoję z mikrofonem a, <głosy> Pokój dla wszystkich i, i, i. No i Mario. Mieszkanie dla wszystkich, pokój dla wszystkich Artur, Artur